To, co jest takie nowe i oryginalne pewnie gdzieś w tej teorii, bo to też jest ważne, że to jest teoria e, Sary Colvin, która opisuje jego taką e, epistemologiczną niesprawiedliwość. Ale to też e, jest mimo wszystko w jakimś stopniu e, związane z tym, że to są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 Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać córę Że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać córyjko, nieładnie. nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Gdyby do nas przyszła, żeby ją.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 Tradycja archiwalna. Portret sprawcy. Usłysz kryminalne historie. Historia. W niedzielę o 12.30. Tylko w Radio Afera. Portret sprawcy. Usłysz kryminalne historie. Historia. Historia. W niedzielę o 12.30. Tylko w Radio Afera. Witam serdecznie naszych słuchaczy. W dzisiejszej audycji zabieram Was w dalszą podróż po Europie. Tym razem zwiedzimy ciemne zakamarki angielskiego wymiaru sprawiedliwości. Realizacja: Natalia Król. Program przygotowała i prowadzi Tatiana Kaczyńska. Montaż: Paulina Kurek. Czwórka z Guildford. Gerard Patrick Colon, nazywany Jerry, był Irlandczykiem. Został skazany niewinnie za udział w zamachu bombowym. Skradziono mu 15 lat życia. Odsiadywał wyrok za zbrodnię, której nie popełnił. Jego tragiczna historia zaczęła się w sobotę 5 października 1974 roku, kiedy doszło do ataku na Pog w Guildford, w Wielkiej Brytanii. Tymczasowa Armia Republikańska IRA podłożyła bomby Pabie Horse and Grom i pobliskim Pabie Seven Star. W wyniku tych dwóch ataków zginęło pięć osób, a 65 zostało poważnie rannych. Zamachy te doprowadziły do jednej z największych pomyłek sądowych w Wielkiej Brytanii, nazwanej Czwórki z Guildford. Dwudziestoletni Gerard Patrick Colon urodził się w Belfaście. Dorastał w False Road. Pochodził z rodziny robotniczej. Jego ojciec Giuseppe Conlon pracował w fabryce a matka Sara sprzątała w szpitalu. W tym samym czasie na ulicach Belfastu panował chaos. Toczył się permanentny konflikt. Zastraszeni przez cywilów angielscy żołnierze patronowali ulicę. Każdy mógł być dla nich potencjalnym członkiem Iry. W tej właśnie atmosferze dorastał Jerry, zbuntowany młodzieniec. Nie pracował, dorabiał na kradzieży złomu. W wieku 20 lat rodzina wysłała go do ciotki do Guildford w poszukiwaniu lepszego życia i z nadzieją, że znajdzie może jakąś pracę. Na promie do Anglii spotyka kumpla, Paula Hilla. Kiedy są już w Londynie, razem decydują się zamieszkać z grupą dzikich lokatorów. Zaprzyjaźniają się z kolektywem hippisów. Wszystko, co ich interesuje w tym czasie, to wolna miłość i prochy. Tak pisze w swoich wspomnieniach Jerry. W nocy podczas zamachu w Guildford, Jerry i Paul spędzają czas na ławce w londyńskim parku, gdzie poznają bezdomnego, i Barka, z którym dzielą wspólną Ławkę. Od czasu strzelaniny Krwawej Niedzieli, 30 stycznia 1972 roku, w wyniku której zginęło 14 pokojowych demonstrantów w Derry, w Irlandii Północnej. Nadszedł czas wojny domowej. Ira zintensyfikowała ataki i zamachy bombowe. Najpierw w Irlandii Północnej, a następnie na terytorium Anglii. Tajna irlandzka organizacja wojskowa, czyli IRA, powstała w grudniu 1969 roku w wyniku rozłamu poprzedniej inkarnacji Ira i szerszym irlandzkim ruchu republikańskim. Była formacją nacjonalistyczną o lewicowym zabarwieniu. Jej celem było zjednoczenie Irlandii Północnej, która wtedy była pod rządami brytyjskimi z Irlandią. Ila początkowo skupiała się na obronie terenów katolickich, ale rozpoczęła ofensywną kampanię w 1970 roku, którą wspomagały również zewnętrzne źródła. Guildford to miasto położone na południu Anglii. Wiadomo było, że wiele pubów w centrum to puby wojskowe, często odwiedzane przez personel wojskowy stacjonujący w tym rejonie. Należały do nich Horse and Grom na North Street, The Seven. Te właśnie puby były postrzegane jako łatwe cele militarne przez tymczasową Irlandzką Armię Republikańską. Tego właśnie wieczoru o godzinie 20.30 w sobotę 5 października 1974 roku stały się celem ataku. W godzinach wieczornych Ira zdetonowała dwie sześciofuntowe, czyli 2,700-kilogramowe bomby w dwóch pubach w Guilford. W wyniku tych ataków zginęło czterech żołnierzy i jeden cywil, a 65 osób zostało rannych. To był jeden z najbardziej krwawych ataków Iry w historii. Słuchamy Steve Littlefingers Podejrzana Paczka. Suspect to fight Just kusista tej irlandzkiej grupy Steve Littlefingers został zastrzelony przez angielskich policjantów. Ale wróćmy do historii Gerarda Patricka Colona. Zamachy bombowe w Guildford miały miejsce zaledwie pięć dni przed wyborami powszechnymi w Wielkiej Brytanii. Ponieważ wszystkie partie poczuły się zobowiązane do reakcji na wydarzenie, więc przyczyniły się do szybkiego i bezpornego uchwalenia ustawy antyterrorystycznej w w 1974 Roku. Polegała ona na tym, że można było aresztować podejrzanych na 7 dni bez oskarżenia i adwokatów. Brytyjska opinia publiczna żądała szybkiej reakcji. Policja, by spełnić żądania tłumu, dość szybko zatrzymała sprawców. Nawet nie sprawdzano, kim naprawdę są. Po prostu schwytali pierwszych lepszych Irlandczyków. W listopadzie 20-letni Jerry Colon został aresztowany wraz z Irlandczykami. Polem Hillem, Paddym Armstrongiem oraz z Angeliką Richardson i był nawet na celowniku Iry z powodu drobnych kradzieży jeszcze w Belfaście. 22 października 1975 roku sąd oznajmił za morderstwo i spisek, czyli za podłożenie dwóch bomb i spowodowanie śmierci pięciu osób oraz zranienie kilkudziesięciu innych czwórka zostaje skazana na dożywocie. Nazwano ich czwórką z bo bo to oni którym głównym celem byli wibrityści wyspał. Godzina policyjna. została oskarżona o bezpośredni udział w atakach Iry. Paul Michel Hill, mający 21 lat w czasie procesu, został skazany za zamachy bombowe w pubie w Guilford, zamachy bombowe w pubie King's Arms w Wolfage i oddzielnie za morderstwa brytyjskiego żołnierza Briana Shaw, do którego przyznał się podczas tego samego przesłuchania. Gerard Gary Colon, 21 lat, skazany za podkładanie bomb w pubach w Guilford. Patrick Paddy Armstrong skazany za zamachy bombowe w Wolwich i pubie w Guilford. Karola Richardson 18 lat skazana za podkładanie bomb w pubach Guilford. Podczas procesu sędzia John Donaldson wypowiedział nawet to straszne zdanie w kierunku Jerry'ego: Gdyby powieszenie było nadal możliwe, zostałbyś stracony. Grupa krewnych Kolona, znana jako Siódemka Maguire, 4 marca 1976 roku, została również skazana za współudział w zamach i posiadanie materiałów wybuchowych. Wśród tej Siódemki był jego ojciec Giuseppe który przyjechał do Londynu z Belfastu, aby pomóc synowi w obronie prawnej. Śledzono go i aresztowano wraz z resztą rodziny w domu Anne McGuire, swojej bratowej i ciotki Jereko. 40-letnia Anne McGuire i jej 42-letni mąż dostali 14 lat więzienia. 14-letni Patrick McGuire, syn Ann i Patryka, 4 lat więzienia. Drugi ich syn, Vincent McGuire, miał 17 lat lat, skazany na 5 lat więzienia. William Smith, brat Anne McGuire, 37 lat, skazany na 12 lat więzienia. Patrick O'Neill, przyjaciel rodziny, 35 lat, skazany na 12 lat więzienia. Patrick Giuseppe Colon, szwagier Anne McGuire i ojciec Jerry'ego Colona, skazany na 12 lat więzienia. Jerry wraz z ojcem trafili za kratki do Pol Royal, wiktoriańskiej fortecy przerobionej na więzienie. Kazano im ubrać niebiesko-żółte kombinezony z kategorii A, czyli terroryści, mordercy, gwałciciele. Byli oni otoczeni nienawidzącymi Angolami. Bójki i agresje stały się codziennością. Do tego stopnia, że nie mogli nawet wychodzić z celi na spacery. Pojawili się tam również członkowie organizacji IRA. Pomagali Jeriemu i Giuseppe przetrwać więzienne warunki. Lecz Jeriego nie przekonywała ich ideologia. Właściwie Dlaczego ojciec Jerego miał na imię Giuseppe? Był przecież rodowitym Irlandczykiem. Dlaczego miał takie włoskie imię? Historia jest taka, że jego matka, czyli babka Jerego, mieszkała nieopodal cukierni włoskiej, gdzie pracował niejaki Giuseppe i właśnie takie imię dała swojemu synowi. Ojciec Jerego już od dawna miał poważne problemy zdrowotne. Pracował w fabryce farb i od tego czasu zaczęły się jego problemy zdrowotne. Do tego źle znosił trudne warunki więzienia. Dzienne. Niestety zmarł w 1980 roku podczas trzeciego roku więzienia. Nie doczekał się uniewinnienia. Jeszcze przed śmiercią ojciec razem z prawnikiem starał się o apelację, jednak ta została odrzucona w 1977 roku. W tym czasie rozpoczęły się również protesty nazwane Paradą Niewinności w Dublin, Londynie i Liverpoolu. Podczas procesu Balcombe Street Gang w lutym 1977 Roku, czterech członków Iry poinstruowało swoich prawników, aby zwrócili uwagę na fakt, że cztery całkowicie niewinne osoby odsiadują wysokie wyroki za zamachy bombowe w Guilford. Balcombe Street Gang nigdy nie został oskarżony o te przestępstwa. W 1988 roku dzięki walce prawnika Jarreta Percy, współpracującego z Julianem Assangem, śledztwo zostało wznowione. Adwokat w końcu ma dostęp do akt. Wśród fałszywych oświadczeń i alibi, których nawet nie wzięto pod uwagę, brytyjska policja ukryła ważne zeznania, które mogły dowieść, że czwórka z Guildford nie była na miejscu ataku. Zataiła, że zlokalizowała bezdomnego mężczyznę, Chara Burkea, z którym Conlon zażywał narkotyki w londyńskim parku w chwili zamachu. Adwokat znalazł w archiwum zeznania opatrzone kartką nie udostępniać obronie również odręczne notatki z przesłuchania użyte jako dowody w wyroku lord naczelny sędzia stwierdził, że notatki pisane odręcznie zostały sporządzone po przesłuchaniu i że całkowicie sfabrykowano maszynopisanie tych notatek zmieniając je tak, aby były bardziej wiarygodne, a następnie dodano do nich notatki pisane ręcznie lub przepisywano ręcznie już pisane notatki tak, aby były bardziej czytelne, a następnie je edytowano i zmieniano na notatki ręczne. Policja manipulowała za zatem notatkami tak, aby dostosować je do wersji, którą chciała przedstawić. Dokumenty te odkrywają hańbę brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Dlaczego ukryto przed obroną alibi Jeriego oskarżonego o zabicie pięciu osób? Gdyby te informacje zostały ujawnione, to zapewno nie trafiłby do więzienia. Czyżby policja angielska chciała złożyć ofiarę narodowi domagającego się krwi za niewinną krew rozlaną w Guilford w dniu 19 października 1989 roku po 15 latach więzienia czwórka z Guilford została uwolniona po orzeczeniu sądu apelacyjnego w Londynie. Postępowanie zostało umorzone, skazanych oczyszczono z zarzutów. Zarządzono rewizję wyroków Giuseppa i rodziny McGuayerów. Dwa lata później wolność odzyskali również krewni, tak zwana siódemka McGuay została oczyszczona zarzutów. Okazało się, że w sądzie przedstawiono sfałszowane analizy pozostałości materiałów wybuchowych. 19 października 1989 roku Jerry Colon powiedział do mediów, siedziałem w więzieniu przez 15 lat za coś, czego nie zrobiłem, za coś, o czym nie wiedziałem, widziałem, jak mój ojciec umiera w brytyjskim więzieniu, za coś, czego nie zrobił. Prawdziwych winnych zamachów w Guilford nie postawiono jednak w stan oskarżenia. Trzech funkcjonariuszy oskarżonych o nadużycie prawa uwolniono od zarzutu. W sprawie policjantów nie zapadł ani jeden wyrok wskazujący. Giuseppe Colon, ojciec Jerego, spoczywa na cmentarzu w Belfaście. It's funny, skies are sunny Jerry Colon miał problemy z przystosowaniem się do życia. Doznał dwóch załamań nerwowych. Próbował nawet popełnić samobójstwo oraz uzależnił się od alkoholu i narkotyków. Jednak... Po leczeniu włączył się w walkę. Został działaczem walczącym z błędami wymiaru sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii oraz na całym świecie. Zagrał nawet epizodyczną rolę w filmie Face w 1997 roku. Zmarł na raka płuc 21 czerwca 2014 roku w rodzinnym Belfaście. W 2005 roku, 16 lat po uwolnieniu Jerego, Tony Blair, ówczesny premier Wielkiej Wielkiej Brytanii publicznie przeprosił czwórkę z Guildford i siódemkę z McGuire. Jestem szczerze zasmucony, że zostali poddani takiej próbie i takiemu pomyłkowi sądowemu. Dlatego przepraszam dzisiaj. Zasługują na pełne i publiczne oczyszczenie z zarzutów. Ta przerażająca historia stała się tematem wspaniałego filmu Jima Sheridana w imię Ojca. Jest to adaptacja autobiografii Gerarda Patricka Colona zatytułowanego Profit Innocent. Produkcja filmu okazała się olbrzymim sukcesem i była nominowana nawet do Oscarów oraz wygrała Złotego Niedźwiedzia w Berlinie. W rolę kolona wcielił się wspaniały aktor Daniel Day-Lewis. To był portret sprawcy zrealizowany przez Natalię Król przed mikrofonem Tatiana Kaczyńska. Dziękujemy za wysłuchanie. Żegnamy się z Wami utworem YouTube Duma. Do usłyszenia w przyszłą niedzielę o 12.30.